Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek u nas ruch prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki odbiera ślubowanie od nowych sędziów, ale tylko wybranych. Dlaczego i co z pozostałymi? Odpowiedzi na te pytania poszukamy za chwilę. Później łódź i strzelanina w jednej z fabryk. Ogień otworzył były pracownik. Nie ma ofiar, są za to policyjne negocjacje z napastnikiem. Grali jak nigdy, ale przegrali. Polscy piłkarze nie pojadą na mundial w decydującym meczów więcej bramek zdobyli Szwedzi. Jest smutek i pytanie, co dalej z kadrą Jana Urbana. O tym wszystkim powiemy w ciągu najbliższych 30 minut. Zaczynamy. Suma wydarzeń Dlaczego tylko dwoje i co z pozostałymi? Na początek seria pytań po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki zaprosił na ślubowanie nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trzy tygodnie temu Sejm uzupełnił sześć wakatów w Trybunale, ale zaproszenie od prezydenta otrzymały tylko dwie osoby. Przed Pałacem Prezydenckim jest Martyna Szymczakowska. Martyno, witaj. Dzień dobry. Co mogą kierować prezydentem i czy nowi sędziowie są już po ślubowaniu? No to odpowiem najpierw na to ostatnie pytanie. Tak, zarówno Magdalena Będkowska, jak i Dariusz Szostek złożyli już ślubowanie przed prezydentem. Co prawda dziennikarze nie zostali zaproszeni na tę uroczystość, ale z przekazów dwójki zaprzysiężonych no wiemy, że to już stało się faktem. Ja rozmawiałam zarówno wczoraj, jak i dzisiaj z profesorem Dariuszem Szostkiem. No, powiedział, że we wtorkowe popołudnie, czyli dosyć późno, otrzymał zaproszenie do pałacu. Najpierw zadzwonił do niego szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z takim zaproszeniem ustnym. No a chwilę później oficjalne zaproszenie przyszło mailem. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie chciał komentować decyzji prezydenta no ani w kwestii zaprzysiężenia tylko dwojga spośród sześciorga wybranych sędziów, ani odwlekania w czasie tego ślubowania. No zapewnił jednak, że przyjedzie do Warszawy. No i tak się stało. Zarówno Dariusz Szostek, jak i Magdalena Będkowska przyjechali tutaj na Krakowskie Przedmieście odpowiednio wcześniej. Przed wejściem do pałacu profesor Szostek wyraził nadzieję, no, że wszyscy nowo wybrani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 No z kolei sędzia Będkowska, opuszczając pałac, powiedziała, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, no ale nie usłyszała, dlaczego tylko dwójka sędziów została zaprzysiężona. Z kolei na 12.30 swoją konferencję zaplanował szef gabinetu prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydencki minister ma w szczegółach wyjaśnić chęć prezydenta do naprawy sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Takie są zapowiedzi z pałacu. Być może dowiemy się też, dlaczego prezydent zaprosił tylko dwoje sędziów, no i co z pozostałą czwórką, kiedy kolejni sędziowie. Rozpoczną swoje kadencje w Trybunale Konstytucyjnym, a dzisiaj rano rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zapytany w programie pierwszym Polskiego Radia o zaprzysiężenie pozostałych czterech sędziów wybranych w połowie marca, on przekazał, że Karol Nawrocki ma wątpliwości dotyczące trybu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że rządzący od końca grudnia 2024 roku nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na wakaty, które się pojawiały, wyraźnie konstytucja wskazuje, że po upływie kadencji jednego sędziego trzeba wybrać kolejnego, który zajmie jego miejsce na dziewięcioletnią kadencję. Potem przez kolejne prawie dwa lata nie wypłacali pensji sędziom Trybunału. Teraz w ciągu 48 godzin wybierają sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek dzisiaj rano wskazał, że wszyscy sędziowie Trybunału zostali wybrani prawidłowo. No i zastanawiał się, dlaczego zaproszenie otrzymała tylko dwójka z nich. Cała ta narracja, próba zdyskredytowania tego wyboru legła w gruzy. Bo dzisiaj widzimy, że jednak ci sędziowie zostali wybrani prawidłowo. Czym się różni wybór tych, których prezydent zaprosił do pałacu na dzisiaj? Od wyboru pozostałej czwórki? Niczym.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 A co może być ciekawe, dwoje sędziów, którzy odebrali już ślubowanie, to kandydaci zgłoszeni przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050. Ci zgłoszeni przez Koalicję Obywatelską nie dostali zaproszenia, no ale to już są tylko takie domysły, dywagacje daleko idące. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati powiedział z kolei dzisiaj w Radiowej Trójce, że Konstytucja nie przewiduje, aby prezydent mógł zweryfikować prawidłość, prawidłowość wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.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 I tyle w temacie można powiedzieć. No, przypomnę, że Sejm wybrał sześcioro sędziów 13 marca, aby obsadzić wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. No, w sprawie odebrania ślubowania do prezydenta apelowali już m.in. i marszałek Sejmu, i premier, i minister sprawiedliwości, no a także sami nowo wybrani sędziowie. Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy na wyjaśnienia Kancelarii Prezydenta i o tym sprzed Pałacu Prezydenckiego mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. A u nas czas na komentarze. Zdaniem mecenasa Tymoteusza Papruckiego, wszyscy nowo wybrani sędziowie zostali wybrani prawidłowo i powinni złożyć subowanie przed prezydentem. Tutaj wszyscy sędziowie byli głosowani en bloc czyli tak naprawdę w jednym głosowaniu Sejm, co moim zdaniem mógł uczynić, dokonał określonego wyboru, więc ja na podstawie obowiązujących przepisów nie znajduję żadnej podstawy do twierdzenia, że część sędziów głosowanych w tym samym trybie, w ten sam sposób, w ten sam dzień i w zasadzie można powiedzieć w tym samym bloku głosowań mogą zostać powołani czy w, w, w rozumieniu takim, że prezydent przyjmie od nich rotę ślubowania, a co to z są wątpliwości proceduralne. I to Tymoteusz Paprocki. O motywach działań Pałacu Prezydenckiego w sprawie Trybunału mówił na naszej antenie także dr Stefan Senkowski z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Tutaj celem nie jest to, żeby zapewnić Trybunałowi Konstytucyjnemu sprawne działanie, tylko żeby poboksować się z obozem rządzącym i znaleźć jak najwięcej pretekstów do tego, żeby Przeszkodzić w odbudowie niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. I takie komentarze zbieramy dla Państwa. Czekamy też na wyjaśnienia kancelarii prezydenta, dlaczego Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od wybranych sędziów, a więcej piszemy też o tym na Polskie Radio 24.pl. Suma wydarzeń. Szalanina w fabryce w Łodzi. Na teren zakładu targnął były pracownik i oddał strzały w kierunku byłego współpracownika. Na szczęście nic mu się nie stało, a pozostałych pracowników, około 400 osób, bezpiecznie ewakuowano. Teraz policja negocjuje z napastnikiem, informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Są bardzo duże siły, ponieważ są to zarówno policjanci z Komendy Miejskiej, Wojewódzkiej Policji w Łodzi, samodzielnego pododdziału konterystycznego policji w Łodzi, jak i oddziału policji prewencji. Podjęte zostały rozmowy z mężczyzną policyjny negocjator prowadzi z nim rozmowę. Cały czas negocjacje trwają z mężczyzn. To nie jest łatwa akcja. Słyszymy od eksperta do spraw bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z wielopoziomową sytuacją kryzysową, tłumaczył na naszej antenie Krzysztof Kubiciel. To jest zagrożenie nie tylko dla osób pracujących tam, ale także dla policjantów funkcjonariuszy, którzy blokują ten teren, bo nie wiemy tak naprawdę, nie ma te potwierdzenia, gdzie on się znajduje. To jest bardzo rozległy zakład, teren z tego, co pokazują tutaj media I możliwość ukrycia się, jeżeli jeszcze ktoś zna te miejsca, to jest duże prawdopodobieństwo, że tak istnieje. Obawiam się też, że może doprowadzić, stąd też jest straż pozarna, że on może doprowadzić do jakiegoś też zagrożenia o charakterze materialnym, że podpali ten zakład albo jakiś uszkodzi w jakiś sposób, prawdopodobnie po ujęciu tego sprawcy, tylko zakładam, że to się uda, zakład musi być dokładnie sprawdzony, czy on nie zostawił jakiś ładunków w jakichś miejscach, bo tak naprawdę to nie wiemy, czy on tylko dzisiaj wcześniej już, czy wcześniej wchodził, czy gotował się do tego. I tak mówił nasz gość, ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Kubiciel. Motywy działania napastnika nie są na razie znane. Rząd obniża ceny paliw, cierpi na tym budżet, bo niższe stawki VAT i akcyzy to mniejsze wpływy do państwowej kasy. My pytamy, czy grozi nam deficyt. Odpowiedzi na to pytanie w Sejmie szuka Michał Fabisiak, Michale Witaj. E, czy jest jakiś plan na załatanie dziury w budżecie po obniżce podatków na paliwa? O to będziemy pytać naszego reportera. To za chwilę, ale wcześniej jeszcze. Mm, obniżka cen paliw, która niesie za sobą ryzyko nadłużyć. Temu aspektowi przygląda się Krajowa Administracja Skarbowa. Jak dotąd nie ukarała żadnej stacji benzynowej za przekroczenie ceny maksymalnej ustalonej przez ministra energii. Mówił o tym w Polskim Radiu z Marcin Łoboda. Mamy swoje analizy ryzyka, która pozwala nam stwierdzić, gdzie są zawyżone ceny. Wczoraj jest takie 10 przypadków mieliśmy, natomiast bardziej to jest związane nie z niechęci jakby przedsiębiorców, którzy prowadzą stację Beliną, no ale bardziej z organizacji i komunikacji. Czyli na przykład na pylonie jest stara cena dosyć wysoka, natomiast jeżeli chodzi o dystrybutory, była cena odpowiednia do tego wyższenia. No i druga że na przykład był brak komunikacji pomiędzy kierownikiem a właścicielem stacji. Dziś za litr benzyny 95 Polacy płacą 6,21, a za olej napędowy 7,66. I wracamy do naszego reportera. Michał Fabi Fabisiak z nami. Michale, witaj, słyszymy się. Michał Fabisiak. Niższe stawki VAT i akcyzy to mniejsze wpływy do państwowej kasy. Michale, jak ten problem zamierza rozwiązać rząd? Co mówią politycy? No, politycy przyznają, że obniżka cen paliw obniży wpływy do budżetu 2 miliardy miesięcznie, co do końca czerwca daje kwotę 8 miliardów złotych. To sporo, mówi poseł klubu Centrum Ryszard Petru, który wyjaśnia, że to może zwiększyć deficyt budżetowy, ale wcale nie musi. Nie oszukujmy się, ta obniżka VAT-u jak będzie oznaczała wyższy deficyt niż mógłby być.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 W ciągu roku budżetowego dochody państwa mogą wzrosnąć i te 8 miliardów złotych wydane na obniżkę cen paliw mogą zostać uzupełnione, tak mówią posłowie koalicji rządowej. Wiceminister polityki społecznej Sebastian Gajewski zapewnia, że na pewno nie należy spodziewać się cięć po stronie wydatków, a już na pewno nie będą to cięcia dotyczące programów społecznych. Jest wiele takich miejsc, które są w miarę elastyczne, z których pieniądze mogą pojawić się w budżecie, mogą do niego być zwrócone. W związku z czym ja na tym etapie naprawdę bym się nie obawiał o po pierwsze losy budżetu państwa, już na pewno nie o losy świadczeń. Każdy, kto spełnia warunki do wszystkich świadczeń socjalnych, te świadczenia dostanie. A ten ubytek, który jest wywołany obniżeniem akcyzy i VAT-u, mimo tego, że to są bardzo duże kwoty w liczbach bezwzględnych na tle całego budżetu, który wynosi ponad 9%. Wyższe składki na ZUS. No i dzięki temu ZUS mógł podzielić się, po prostu ZUS zaoszczędził więcej pieniędzy. To była kwota 17 miliardów złotych. Możliwe, że w tym roku takie oszczędności gdzieś się pojawią. Natomiast senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki mówi, że rząd musiał obniżyć ceny paliw, bo znacznie większym problemem byłaby inflacja, która dotknęłaby Polaków. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie trwała krótko. Dzisiaj prezydent Trump ogłosił, że za dwa tygodnie się wycofuje. Już abstrahuję od tego, czy osiągnął swoje cele, czy nie, ale to jego sprawa. Natomiast to jest jak w medycynie. Czasami trzeba komuś coś wyciąć, żeby go ratować. I tutaj ta decyzja była absolutnie konieczna i korzystna dla nas wszystkich. Jak więc słychać w polskim parlamencie, polscy politycy na razie nie obawiają się, aby ta obniżka cen paliw zaszkodziła sytuacji budżetowej. Zobaczymy jak będzie w kolejnych tygodniach i miesiącach. Na pewno rząd będzie to analizował. Michał Fabisiak, dziękujemy. A skoro paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie, no to nic dziwnego, że tankować chcą też u nas obcokrajowcy. Jak to wygląda na polsko-litewskiej granicy, sprawdza Kamil Zalewczyk. 2,20 euro i centów, czyli prawie 10 zł. Z kolei różnica w cenie benzyny wynosi jakieś złote 50. Zł. Mimo to, powiem tak, na miejscowych stacjach paliw tutaj w Suwałkach, gdzie teraz jestem, nie ma kolejek. Spotkani przeze mnie Litwini powiedzieli, że przyjechali tu przede wszystkim na tańsze zakupy, chociaż niektórzy tankowali też paliwo do kanistrów.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 No sami mieszkańcy Suwałk są raczej przyzwyczajeni do większego ruchu z Litwy. Zaznaczają, że Litwini od lat przyjeżdżają do miasta na zakupy. Zresztą widać to tutaj na każdym kroku, gdyż nawet reklamy sklepów czy lokalnych produktów są pisane po polsku i po litewsku. Oprócz też cen paliw jeszcze zachęca to, że u nas w sklepach jest taniej, nie? Na pewno dla nich to, robić zakupy. To widać mocno? Widać. Na pewno w tym sklepie jest to odczuwalne, nie? No, myślę, że żebyśmy nie sprzedawali tańszego, bo dla nas zabraknie. Jest taka obawa? No, pewnie jest. Jeżeli wojna się przedłuży, to jest. To nie jest pierwszy raz, gdzie w Polsce jest tańsze paliwo niż na Litwie. W poprzednich takich czasach, gdzie to paliwo było powiedzmy tam 50, 70 groszy tańsze, w, w Suwałkach to no ten ruch litwinów był dużo dużo większy niż normalnie. Jest to jest jakoś uciążliwe dla mieszkańców Suwałk? Myślę, że tak, na pewno. Głównie chodzi o kolejki w sklepach, o wykupiony towar. No, Tymczasem litewski rząd ma plan, chce obniżyć akcyzę, ale tylko na olej napędowy. Jeżeli ten plan się powiedzie, to cena diesla spadnie o 6 eurocentów. Jak mówiła mi dzisiaj rano mieszkanka Wilna, Tatiana, wyższe ceny paliw na pewno nie zniechęcą jej rodaków do jazdy samochodem. Sama jednak nie wybiera się na przykład do Polski, by zatankować. No proszę spojrzeć, nikt chyba nie odstawił samochodu do garażu. Wszyscy jeżdżą tak jak jeździli. Moim zdaniem nawet jak litr paliwa będzie po 10 euro, to i tak wszyscy będą jeździć. Pani nie planuje jechać do Polski, by taniej zatankować? No wie pan, może bym pojechała, ale mam stary samochód i boję się dalszej drogi. No to warto dodać, że mieszkańców Wilna może zniechęcać dosyć spore odległość, gdyż najbliższe polskie stacje paliw znajdują się kilka kilometrów od litewskiej granicy, A jeżeli ktoś chce przy okazji zrobić zakupy, to musi jechać do Sejn oddalonych od granicy jakieś 10 kilometrów. Ale są tacy, którzy jak słyszeliśmy przyjeżdżają nawet z Kowna, żeby tankować w Polsce. Litwini tankują w Polsce, co potwierdził w swojej relacji Kamil Zalewski. Kamilu dziękujemy. A najtańsze w Europie paliwo sprawiło, że masowo w naszym kraju tankują także Niemcy. Na przygranicznych stacjach kolejki ustawiały się już od świtu. Tak jest m.in. w Lubieszynie, niedaleko Szczecina, gdzie sytuację na polsko-niemieckiej granicy obserwuje Aneta Łuczkowska. Ruch jest rekordowy, bo rekordowa jest różnica w cenie między polskimi a niemieckimi stacjami benzynowymi. Ceny dużo lepsze niż w Niemczech. U nas kosztuje 2,30-2,50 euro. Czyli w Polsce jest prawie euro taniej. Bez wątpienia, to dużo dla Niemców? Tak, dlatego przyjeżdżamy tutaj. Bez wątpienia to dużo. Praktycznie każde auto z niemiecką rejestracją ma w bagażniku kanister, by za jedną wyprawą do Polski kupić jak najwięcej paliwa. I choć nie wszyscy moi rozmówcy z ZEODRY zauważyli spadek cen to wszyscy są zgodni. Niemiecki rząd powinien zrobić to, co polski. No, ale powinni obniżyć wszystkie podatki, wtedy mielibyśmy takie same ceny jak w Polsce. Pewnie, że powinni obniżyć. Bez wątpliwości. Ile? Jak najwięcej. Wszystko jest już za drogie. Nie da się tyle pracować. Nie zarabia się wystarczająco. Zgodnie z prawem, obywatel Niemiec może legalnie wwieźć do swojego kraju pełen bak paliwa i 20 litrów w kanistrze na osobę. Aneta Łuczkowska. Polskie radio. Dodajmy, że turystyce paliwowej przygląda się rząd niewykluczone, że jeśli to zjawisko się nasili, to wprowadzone zostaną ograniczenia w kupowaniu benzyny dla obcokrajowców. Wojna w Iranie zbliża się ku końcowi. Tak sugeruje sekretarz stanu USA Marco Rubio w wywiadzie dla stacji Fox News mówił, że amerykańskie siły osiągają strategiczne cele. Widzimy już metę. Nie będzie to dzisiaj, nie będzie to jutro, ale się zbliża. Dojdziemy do punktu, w którym nasze siły zbrojne osiągną wszystkie cele tej misji, a robią to z niezwykłą skutecznością, co moim zdaniem przejdzie do historii jako jedna z najlepiej przeprowadzonych operacji wojskowych w współczesności. Odnosząc się do sytuacji w cieśninie Ormus, Marco Rubio stwierdził, że to wody międzynarodowe, dlatego wszelkie działania Iranu mające na celu utrudnienie ruchu handlowego są nielegalne. A dotychczasowe zaangażowanie militarne w wojnie z Iranem podsumował Izrael. Ponad 4000 celów w ciągu pierwszego miesiąca wojny na Bliskim Wschodzie zaatakowała izraelska armia. Z kolei w nocy w północno-wschodnim Izraelu obrona przechwyciła drony, które kierowały się w stronę obiektów cywilnych. Z Jerozolimy nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. W trakcie miesiąca operacji wojskowej przeciwko Iranowi izraelska armia przeprowadziła ponad 800 lotów szturmowych. Zaatakowano ponad 4000 celów na terytorium Iranu. Według izraelskich danych w lotach zginęło ponad 2000 irańskich żołnierzy i dowódców. Irańskie władze podają zaś, że w amerykańsko-izraelskich nalotach zginęło ponad 1900 cywilów, w tym 212 dzieci. Minionej nocy izraelska armia ponownie dokonała nalotów na cele w Teheranie. USA poinformowały o zniszczeniu podziemnych irańskich instalacji wojskowych. Doszło też do wzajemnych ataków dronowych z Libanem. Wojsko Izraela poinformowało o zastrzeleniu jednego z izraelskich bezzałogowców w południowym Libanie. Nocą doszło też do próby infiltracji terytorium Izraela przez drony, które zbliżyły się do jednego z hoteli w miejscowości Kiryat Shmona. Izrael poinformował o zbiciu kolejnej rakiety, wystrzelonej z terytorium Jemenu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa, a co z wojną Rosji przeciwko Ukrainie? Ostatni raz o jej zakończeniu rozmawiano w lutym. Moskwa w ostatnich dniach nie chciała nawet przyjąć ukraińskiej propozycji czasowego rozejmu energetycznego na okres świąt wielkanocnych. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego. W ocenie części ekspertów wojskowych Kreml nie chce negocjować pokoju, dopóki nie sprawdzi, co może przynieść potencjalna wiosenno-letnia ofensywa. W ocenie rosyjskiego niezależnego prawnika Marka Fejgina, Kreml jedynie imituje negocjacje pokojowe w celach propagandowych. Nic, nie Nic nie z tego nie będzie. Rezultat będzie zerowy, dlatego że Moskwa tylko imituje izobrażać. udział w pokojowych negocjacjach. To udawane negocjacje, które nie miały i nie mają żadnego praktycznego rezultatu. Nie praktycznego rezultatu. Na propozycję Wołodymyra Zeleńskiego o zawarciu świątecznego rozejmu energetycznego. Rzecznik Kremla odpowiedział wymijająco. Dmitri Pieskow oświadczył, że Zeleński powinien podjąć konkretne decyzje w sprawie długotrwałego pokoju, a nie tymczasowego rozejmu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz Węgry i kampania wyborcza na finiszu. 11 dni zostało do wyborów parlamentarnych w tym kraju. Kolejne dwa sondaże pokazują dużą przewagę opozycji. O tym politycznym wyścigu więcej powie Piotr Piętka. Według Instytutu ZOWEC przewaga TISY nad Fidesem wynosi obecnie 13 punktów procentowych. Sondaż Centrum Badań 21 daje 12 punktów procentowych przewagi w całej próbie. Firma przeliczyła to na konkretne głosy i według niej to ponad 900 tysięcy więcej głosów na tis -ę. Do wyborów nieco ponad tydzień, a węgierska ulica jest podzielona. O co, gdzie... Walczymy o pokój, i... przyjaźń, i... bezpieczeństwo dzieci i... i nasze interesy, powtarzają wyborcy Fidesu. Panuje nastrój zmiany systemu. Uważam, że nie można tolerować tego, co się tu dzieje. W ten sposób mobilizują się wyborcy partii TISO. Na Węgrzech nie ma jeszcze pewności, że opozycja wygra, dlatego wielu artystów składa poważne deklaracje w razie kolejnej wygranej fidesu. Następnym jest muzyk legendarnej rockowej grupy Kishpal Isha Bors, Andre Kodorkoi. Stwierdził, że jeśli znowu premierem zostanie Viktor Orban, to prawdopodobnie wyemigruje z Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Na koniec zaglądamy w kosmos i pytamy, czy tym razem się uda. 24 minuty po północy w nocy, ze środy na czwartek, wystartuje załogowa misja Artemis 2. Czworo astronautów poleci w dziesięciodniową podróż, tak by okrążyć orbitę około księżycową. Nie wylądują jednak na samym Srebrnym Globie, tak jak uczestnicy misji Apollo ponad pięć dekad temu. Start nastąpi z przylądka Canaveral na Florydzie. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski i to jego relacja.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 w trakcie 10-dniowej misji astronauci pokonają ponad milion kilometrów. Z przylądka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dodajmy, że to, czy misja wystartuje, zależy przede wszystkim od pogody. No to mamy najnowszą prognozę pogody dla Florydy. W nocy ma tam padać deszcz. A deszcz oznacza, że misja może zostać przełożona. Takiej decyzji na razie jeszcze nie ma. Suma wydarzeń sportowe. Było blisko, zabrakło niewiele. Po zaciętej walce polscy piłkarze przegrali 2 do 3 ze Szwecją w ostatnim meczu barażowym o Mundial. To oznacza, że Biało-Czerwoni nie wystąpią w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Wczorajszy mecz o wszystko obserwowali Tadeusz Musiał i Tomasz Kowalczyk. Piłkarska reprezentacja Polski nie pojedzie na finały Mistrzostw Świata do Stanów Zjednoczonych.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 Po meczu słychać było euforię gospodarzy, ale też głosy polskich kibiców, w których mieszały się smutek, niedosyt i przekonanie, że biało-czerwoni zasłużyli na więcej. Byliśmy lepsi, oni z niczego nie trzy bramki i ja osobiście ja bym przyjął przegraną 02, że nas ograli, nie? Uważam, że mecz był bardzo emocyjnie i dał, tak, dali, dali dużo dla nas się dużo emocji. Tak. Sam fakt, że tyle Polaków zjechało się z całego świata, kibicowało, wszyscy byliśmy razem, było cudownie. To był dobry mecz, tak, bardzo ładnie Pięknie grali, tak. Wydaje mi się, że naprawdę to był dobry mecz, że nie zagraliśmy źle, stwarzaliśmy sytuację, zdobyliśmy dwie bramki, no i nie wiem, nie wiem, co zawiodło. To pierwszy mecz, na którym byłam, więc. My Myślę, że gdzieś to boli podwójnie ta, ta porażka. No zawiedzieli, wiesz, bo należało i przy grali świetnie. Przyczyny porażki nie umiał wskazać selekcjoner naszej kadry. Jan Urban przyznał, że trudno wyjaśnić to, co się stało, skoro zagrało się dobry mecz i miało się przewagę.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 No ale w końcu w tym meczu gdzieś te trybuny poniosły gospodarzy i można powiedzieć, że wcisnęli tą, tą piłkę na 3-2, chociaż w żadnym momencie się na to nie zanosiło. Mimo porażki ze Szwedami, Jan Urban może spać spokojnie. Już wiadomo, że zostanie na stanowisku. Ale brak awansu sprawia, że pojawia się jeszcze jedno pytanie. Co z dalszą karierą reprezentacyjną kapitana kadry Roberta Lewandowskiego? Muszę najpierw przemyśleć parę rzeczy, zastanowić się. Żadnej deklaracji nie jestem w stanie powiedzieć. Tak tuż po meczu mówił nasz napastnik. O przyszłości Roberta Lewandowskiego pytaliśmy na naszej antenie Adriana Heluszkę z przeglądu sportowego Onetu. Prawdopodobnie, bo, bo też myślę, że, że nie możemy tego przesądzać tak w 100%, Czy Ten ostatni wielki turniej przemknie Robertowi Lewandowskiemu obok nosa. Faktycznie do kolejnych mistrzostw Europy zostały dwa lata, więc y, ciężko mi sobie szczerze mówiąc wyobrazić to, że, że Robert jeszcze przez dwa lata będzie grał sorzełkiem na piersi, tym bardziej w obliczu tego jego wpisu, który zamieścił wczoraj tuż po meczu w mediach społecznościowych. No to przypomnijmy ten wpis. Robert Lewandowski umieścił wczoraj zdjęcie pełne emocji, z wyciągniętą ręką do kibiców w geście pożegnania. Nie było żadnego opisu, tylko załączona muzyka. Time to say goodbye. Oby no, by to jednak nie było pożegnanie z kadrą, kibice na pewno byliby zawiedzeni. I tymi sportowymi wieściami kończymy sumę wydarzeń. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13, czyli już za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.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 Głoszanie społeczne. Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24 jest 12.31. Saldo. Magazyn gospodarczy. Niższy VAT, niższa akcyza i ceny maksymalne ustalane przez ministerstwo. To oczywiście przekłada się na ulgę dla naszych portfeli, ale na jak długo? To pytanie dziś pozostaje bez odpowiedzi, tym bardziej, że rynek ropy szaleje. Najpierw około godziny ósmej ropa kosztowała 104 dolary za baryłkę, potem bardzo szybko spadła do mniej więcej 99 dolarów, by odbić się i powrócić w okolice 104 dolarów. Wszystko w zaledwie kilka godzin. Każdy bezpiecznik ma swoją wytrzymałość. Jak może być w tym przypadku? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem Marek Klapa. Zapraszam na saldo. Rząd nie ma wpływu na to, czy ceny paliw w Polsce przekroczą 9 zł za liter. Tak mówi minister aktywów państwowych. Od wczoraj, mimo rządowego mechanizmu, ceny paliwa niżej. Benzyna i diesel nieco podróżały Dziś kosztują odpowiednio y, maksymalnie 6,21 i 7,60 za litr. Minister Wojciech Balczun podkreśla, że nie da się zagwarantować, iż ceny paliw w Polsce nie przekroczą w którymś momencie 9 zł za jeden liter. Nie mamy wpływu na to, czy ropa na giełdach będzie kosztowała 9 zł, 10, 15 czy, czy, czy 5. To jest mechanizm niezależny od nas, od, od żadnego państwa. Wszystkie państwa wprowadzają swoje rozwiązania. Szef resortu aktywów państwowych dodał, że bez względu na poziom ceny surowca na giełdzie, Polacy będą płacili i tak mniej na stacjach.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 Nastroje w polskim przemyśle nieco lepsze, choć widać negatywny wpływ wojny na Bliskim Wschodzie. Firma SP Global poinformowała, że w marcu wskaźnik PMI wzrósł do 48,7 punktów, wobec 47,1 punktów w lutym. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że bliskowschodni konflikt odbija się mimo wszystko na sytuacji polskiego przemysłu. Po pierwsze rosną koszty produkcji i tutaj z raportu wynika, że przedsiębiorcy nawet próbują już przekładać te wyższe koszty na klientów. No spadają oczywiście zamówienia, wydłuża się czas dostaw. Indeks PMI pokazuje w jakiej sytuacji znajduje się przemysł. Wartość wskaźnika jest wyrażana Punktach. Odczyt powyżej 50 punktów oznacza, że menadżerowie spodziewają się poprawy sytuacji. Natomiast wartość mniejsza niż 50 punktów pokazuje oczekiwane spowolnienie. To teraz sprawdźmy jakie nastroje są na warszawskiej giełdzie, a tutaj idealnym indeksem jest chociażby warszawski indeks giełdowy, który zyskuje 1,57%, WIG 21,68% na plusie, MWIG 41,1% na plusie i SWIG. 80% jako jedyny poniżej progu 1% 87%, ale jednak po zielonej stronie. Zresztą w ogóle giełdy w Europie wyglądają dzisiaj doskonale. Wszystkie główne indeksy na zielono najlepiej radzi sobie giełda w Mediolanie 2,83% na plusie, a najsłabiej Ateny, ale też solidne 1% tutaj na wykresie nam się pojawia. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy 4,28 zł. W w tej chwili dolar amerykański wyceniany jest na 3,68, frank szwajcarski 4,66 i funt brytyjski 4,91. Seldo, magazyn gospodarczy. A w naszym studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris Fis. Dzień dobry. Dzień dobry. Cena paliwa niżej to jest rządowy program, który ma być takim bezpiecznikiem, albo jak niektórzy mówią, strefą zgniotu dla tego, co dzieje się na terenie inaczej na rynkach paliw. I faktycznie widzimy ulgę. W tej chwili na przykład za benzynę 95 dzisiaj maksymalnie płacimy 6 zł i 21 zł. To w takim razie rozłóżmy tę cenę na czynniki pierwsze, co się na nią składa i ile płacilibyśmy, gdyby tego bezpiecznika nie było. Płacilibyśmy, dzień dobry przede wszystkim, płacilibyśmy oczywiście zdecydowanie więcej. Widzieliśmy te ceny chociażby jeszcze w poniedziałek, które były wyższe o złoty 20, złoty 30, w zależności od stacji. Rzeczywiście ta ulga, która została wprowadzona... Jest znacząca, znacząca obniżka nie tylko jeżeli chodzi o akcyzę, ale także jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkiem VAT. Wiemy, że nie wszystkich podatek VAT dotyczy, ale do takich klientów, którzy tankują i płacą cenę brutto, ci którzy widzą cenę na pylonie, no to jest zdecydowanie niżej. Co na benzyny oczywiście składa się z wielu rzeczy i wbrew pozorom ropa naftowa jest tylko jednym z czynników, który y, wpływa na, na cenę samej benzyny czy oleju napędowego, szczególnie w przypadku oleju napędowego, o czym za chwilę powiem. Baryłka to 159 litrów. Można mniej więcej policzyć, ile by kosztowała baryłka w przeliczeniu na y, litr ropy naftowej. Wiemy, że to by było poniżej, w tym momencie gdzieś tam poniżej jednego dolara, jeżeli chodzi o ceny związaną z benzyną. Do tego dochodzą kwestie związane z marżą rafineryjną. Bardzo wiele osób zastanawia się, dlaczego mamy tak dużą różnicę pomiędzy olejem napędowym a benzyną w tym momencie. Przecież właściwie to produkujemy to z tej samej baryłki, tak, ale benzyny w kraju czy w Europie mamy wystarczającą ilość, nie nadmiar, ale wystarczającą ilość więc nie musimy jej importować z regionów, chociażby Bliskiego Wschodu. Natomiast olej napędowy to jest paliwo, którego w Europie jest deficyt. Musimy go importować. Kiedyś importowaliśmy go z Rosji, teraz importowaliśmy go z Bliskiego Wschodu. Jest go niedostatek. Więc generalnie mamy już pierwszy element, czyli ceny ropy naftowej. Do tego nakładamy marżę rafineryjną. Te marże rafineryjne dzisiaj są wysokie, bo sama cena ropy naftowej to jest powyżej 100 dolarów, czyli wychodzi poniżej dolara na, na na litr, ale marża rafineryjna, w przypadku oleju napędowego potrafi sięgać 60-70 dolarów. Więc właściwie połowę baryłki stanowi przerób y, koszt przerobu w y, rafinerii. Do tego dochodzą jeszcze opłaty, które mniej więcej kształtują się na poziomie jednego złotego. To jest opłata, która powoduje, że paliwo do Polski trzeba przywieźć, jeżeli go importujemy. Tutaj w przypadku oleju napędowego to ma większe znaczenie. Musimy go zblendować, czyli dodać do niego biopaliwa. Wiemy zblendować. On... Blendować. Ładno to jest takie ładne polskie, staropolskie nawet bym powiedział słowo. Ale nie, nie chcę używać słowa pomieszać. No to blendować to jest takie rzeczywiście y, branżowe, czyli dodać do niego biopaliw. Y, wiemy, że y, benzyna czy, czy olej napędowy, który jest na stacji benzynowej y, zawiera odpowiednio dodatek tak naprawdę alkoholu. Ta B10 to znaczy, że jest 10% alkoholu, czy mhm. też y, na przykład rzepaku w przypadku y, oleju napędowego, czyli, czyli ta, ta liczba 7 oznacza, że to jest, y, że to jest 7% Oleju napędowego. Ktoś musi to zmagazynować, ktoś musi to przewieźć, ktoś musi generalnie też zadbać o to, żeby to paliwo znajdowało się na stacji. To jest tak zwana premia lądowa. Tak jak powiedziałem, ona w granicach jednego złotego wynosi. Do tego dochodzą potem już podatki akcyzowe. Teraz po obniżkach w przypadku benzyny to jest złoty 33, zł, mniej więcej w przypadku oleju napędowego. Odwrotnie, w przypadku oleju napędowego złoty 33, zł, w przypadku benzyny złoty 45. Zł. Troszkę wyższe są opłata paliwowa i akcyza, jeżeli chodzi o y, benzynę niż o olej napędowy. No i sama marża stacji, to jest te słynne 30 groszy, które jest doliczane do tej ceny y, regulowanej. Więc to nie jest jeden składnik. Wbrew pozorom bardzo często widzimy, że osoby, które mam takie wrażenie, że mniej interesują się y, tym przemysłem naftowym albo tak bardziej interesują się w nim weekendowo, tak bym to y, określił, y, one bardzo często porównują cenę ropy naftowej do gotowych palwi. Jak Widzimy ta, ta, ta składanka, ta, ta, ta drabinka jest jednak troszkę, troszkę większa. On składa się z wielu elementów. Stąd finalnie to co widzimy na stacji benzynowej jest trochę inne. Oczywiście do tego wszystkiego jeszcze VAT, ale to wszyscy wiedzą to ten VAT już towarzyszy nam od wielu lat, więc gdzieś tam musimy go nałożyć na te ceny. W cenę. tym przypadku 8%. 8% obniżony o z 23, czyli 15 punktów procentowych. Stora no dobrze. różnica. I Tak się teraz zastanawiamy, bo wiemy już jak zbudowana jest, czy co składa się na cenę paliwa. Wiemy też doskonale, że rząd stworzył taki bezpiecznik, który no, ma przynieść ulgę. I my taką ulgę czujemy już, ta szóstka z przodu w przypadku benzyn yy, yy, znaczy bardzo dużo. Natomiast każdy bezpiecznik kiedyś może się przepalić. I tak się zastanawiam, czy... Dostrzega pan takie ryzyko, że na przykład jeszcze w kwietniu, a wiem, że od wielu lat obserwuje pan rynek paliw, może dojść do sytuacji, że nagle wzrosty cen na rynku ropy będą takie, że po prostu zjedzą całe to dyskonto, całą tą obniżkę, którą obserwowaliśmy i wrócimy do starych cen. Niestety dostrzegam e, i to niestety nie dostrzegam tylko ja, ale bardzo wiele poważnych osób z branży mówi coraz częściej o tym, że jeżeli blokada ciśniny Ormus utrzymałaby się przez cały kwiecień, to cena ropy naftowej może wzrosnąć z poziomu, powiedzmy, że ona dzisiaj kosztuje 100-110 dolarów, zależy jakiej ropie mówimy, do poziomu 150-180 dolarów. To jest Więc realny to jest, scenariusz dzisiaj. To jest scenariusz taki, który utrzymałby się w sytuacji, który właściwie pojawiłby się w sytuacji, kiedy blokada ciśniny Ormus otrzymałaby się przez całe kwiecień. W sumie nie tak długo, bo, bo, bo ten atak amerykański trwa już ponad miesiąc, więc właściwie jeżeli będzie trwał kolejny miesiąc, to rzeczywiście cena ropy będzie tylko wyższa. To oczywiście też nie jest sceną zero-jedynkowy. Właściwie każdy dzień trwania konfliktu może przynie przynieść nam wyższe ceny. Codziennie brakuje 10 milionów baryłek ropy naftowej i jeszcze kawałek gotowych produktów na świecie, więc to niestety powoduje, że ten scenariusz jest bardzo realny i należy na niego uważać. Stąd mechanizm, który został wprowadzony przez rząd, pamiętajmy, że to nie jest mechanizm ceny maksymalnej, taki, który znamy z PRL-u, że, że został ustalony i on, on zostaje. To nie, to jest mechanizm, który jest codziennie dopasowywany do warunków rynkowych. Mhm. On rzeczywiście zawiera ten bezpiecznik w postaci maksymalnego obniżenia danin, które pobiera rząd od nas, czyli Ministerstwo Finansów, ale nadal ten składnik w tej, w tej drabince, o której przed chwilą rozmawialiśmy, nadal ten składnik odgrywa tylko pewną rolę. Natomiast nadal cena ropy naftowej i cena czy koszt marży rafinerii, koszt przetworzenia paliw jest duży. Co ważne, nie chcę jakoś bardzo stracić, bo nie jest taka moja, moja rola, ale muszę o tym uczciwie powiedzieć, coraz więcej osób w branży mówi o tym, że cena to jest jeden element, a drugi element to jest dostępność. Czyli za chwilę może być taka sytuacja, znów jeżeli blokada ciśnienia Ormus się utrzyma przez dłuższy czas, że nie będziemy rozmawiali o tym ile kosztuje paliwo, tylko gdzie go kupić. Mhm. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i tak jak mówię, zaznaczam, że taki scenariusz gdzieś tam jest. Nie, nie chcę absolutnie straszyć, bo, bo zdaję sobie sprawę z tego że, że, że to nie jest przyjemna rzecz, natomiast jest to realny scenariusz, bo rzeczywiście na świecie brakuje wielu milionów baryłek ropy dziennie i część osób o tym, myślę, mam takie wrażenie, że zapomina. To nie jest kryzys cenowy, że, że ropa bardzo podrożała, ale tak naprawdę po te 100 dolarów możemy mieć ropy, ile chcemy. Nie, niestety tak nie jest... Cena rośnie, bo, bo, bo próbujemy w jakimś tam stopniu ograniczyć popyt, zapotrzebowanie na ropę, ale to w żaden sposób nie powoduje, że ropy na świecie jest więcej. Dobrze, to zapytam jeszcze o te zapasy, bo pan premier i ministrowie zapewniają, że tutaj możemy być spokojni, te dostawy są zabezpieczone, nawet nie musimy tych rezerw ruszać, które są na czarną godzinę gdzieś tam zmagazynowane, ale z drugiej strony mamy zjawisko, o którym też mówimy w Polskim Radiu 24, turystyki paliwowej. Czesi chociażby, no nie mają takich ułatwień jak my i przyjeżdżają, tankują chociażby w okolicach Płocka, czy Jeleniej Góry. Tak samo Niemcy, słynne stacje paliw w Subice. Tam mnóstwo samochodów na niemieckich numerach. I teraz tak, Persaldo, czy my zyskujemy dzisiaj na tej turystyce paliwowej, czy tracimy? No bo jedni powiedzą, dobrze, dopłacamy Niemcom czy Czechom do paliwa, ale z drugiej strony przecież tam jest akcyza VAT i taki Niemiec zamiast opłacić swój Merwersteuer za zachodnią granicą płaci polski VAT, obniżony, ale jednak... Nie, my do tego nie dopłacamy. Nadal jest tak, że my na tym zarabiamy. Zarabiamy oczywiście mniej niż moglibyśmy zarabiać e, w sytuacji, gdyby e, był normalny podatek, VAT i normalna akcyza. Ale nadal pamiętajmy o tym, że ta cena, która została ustalona, to jest cena rynkowa, czyli da się na świecie, póki co, da się na świecie kupić i ropę i gotowe paliwa po tej cenie, a minister finansów nadal otrzymuje akcyzę i VAT w wysokości około 2 zł. Więc absolutnie na tym zarabiamy i z tego punktu widzenia powinniśmy się cieszyć. Myślę, że minister Domański też z tego powodu się cieszy. Problem jest trochę inny i on jest związany z dokładnie z tym, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. W naszym kraju produkujemy właściwie zero ropy naftowej, więc musimy ją kupować z zewnątrz. Mamy rafinerie, które są w stanie wytworzyć większość benzyny, którą zużywamy, ale nie całość. Szczególnie nie są w stanie wytworzyć jej w tak zwanym sezonie wakacyjnym, wtedy kiedy zapotrzebowanie jest większe. No i produkujemy tylko 2 trzecie oleju napędowego. Więc teraz. Tak długo jak y, będzie dostępna ropa, tak długo jak na świecie będzie można kupić olej napędowy, będzie można kupić benzynę, wszystko jest super. Jeżeli pojawi się problem z dostępnością, no to te, y, ta, tu, ta turystyka y, paliwowa będzie dla nas problemem. W takim krótkim terminie y, problemem jest także to, że y, duże zapotrzebowanie na y, paliwo w krótkim okresie czasu to są duże wyzwania logistyczne dla dostawców paliw, w tym Orlenu. No Orlen ma tyle cystern, ile ma i jakby nie zwiększył ilości. Bazy paliwowe, którymi dysponuje, też mają ograniczone zdolności, więc to, to nie jest na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie bardzo łatwo dostarczyć każdą ilość y, paliwa na stację. Nawet jeżeli ono jest, nawet jeżeli by nie było problemu z jego dostępnością, no to oczywiście te stacje w y, zachodniej Polsce, one myślę, że dzisiaj sprzedają, tak jak pan redaktor powiedział, y, Orlen sprzedał bardzo dużo, ale myślę, że te stacje no, w zachodniej Polsce, czy w południowej, południowo-zachodniej też, y, bardziej może nawet, bo to do, problem dotyczy bardziej Czechów, niż y, Słowaków, one rzeczywiście Oczywiście sprzedają rekordy, no i, i trzeba to dowieść. Tak? Jeżeli to się wszystko uda, to minister Domański powinien być zadowolony. Natomiast w pewnym momencie, kiedy pojawią się zbyt duże wyzwania, albo rzeczywiście tylko paliwa na świecie zacznie brakować, no będzie trochę gorzej. Chociaż całej tej obniżki pewnie nie nadrobimy samą turystyką paliwową. Nie, absolutnie nie. Wiemy jakie są koszty. Koszty no dla właśnie. budżetu miesięczny to jest 1,6 miliarda złotych. Nawet jeżeli ta turystyka paliwowa nam pomoże, to myślę, że nie załagodzi skutków. Pomysł na to jest. Wiadomo, że trwa, trwają prace nad specjalnym podatkiem od nadmiarowych zysków w przypadku Orlenu i najprawdopodobniej ten podatek zostanie wprowadzony. Zobaczymy, no Orlen dzisiaj rzeczywiście, mówimy o tym, że marża na, marża rafinerijna na oleju napędowym osiąga rekordowe poziomy. Orlen na tym oczywiście zarabia świetne pieniądze. No i pewnie rządzący będą chcieli, żeby dodatkowo Orlen z budżetem się tym podzielił. Zresztą taka ciekawostka, Orlen zawsze po zakończeniu e, miesiąca podaje oficjalną wysokość marży na baryłce. E, no zobaczymy, kto, o której dzisiaj po, poda te, te informacje. Poczekamy oczywiście na te informacje, a teraz spójrzmy na samą baryłkę i na cenę baryłki. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z takim, no znowu powtórzę się, roller coaster, bo tutaj mieliśmy tą pnięcie najpierw w godzinach rano. Cena ropy spadała z poziomu 106 nawet. W którymś momencie dolarów spadliśmy poniżej 100 dolarów za baryłkę. Potem odbicie gdzieś około godziny 10 o 12 w samo południe. Znowu prawie 104, teraz spadamy do 103. To, to jest potężna zmienność. Ona się często nie zdarza. Powiedzmy to jasno. Pan obserwuje ten rynek od wielu lat i żeby w ciągu zaledwie 4, 5, 6 godzin żeby tyle wyników było i żeby tak wyglądał wykres Taka litera no, to się nie zdarza. Zmienność jest potężna. Myślę, że też tam, gdzie pojawia się zmienność, zwykle pojawiają się to brzydkie słowo, ale tak to nazwę, spekulanci, którzy mm. chcą na tym zarabiać. Czyli oprócz tej normalnej aktywności osób, które kupują i sprzedają ropę naftową po to, żeby zasilać rafinerie, czy, czy też inne podmioty, sprzedawać swoją ropę w takich sytuacjach, kiedy pojawia się duża zmienność, pojawiają się ludzie, którzy lubią, no trochę kas traktują to, to jak kasyno i rzeczywiście e, jeżeli jest zmienność, no to tam się dużo dzieje, można dużo zarobić, czasem też dużo stracić. zresztą przeważnie statystyki pokazują, że ci ludzie tracą, no, ale lubią taki, taką, taką formę rozrywki, tak to nazwijmy i one też powodują dodatkową zmienność na tym instrumencie. Rzeczywiście dzieje się dużo. Wczoraj był taki bardzo dobry okres dla światowych giełd, także związany ze spadkiem cen ropy naftowej. Prezydent Iranu powiedział, że Iran jest gotowy na negocjacje, tylko pewne gwarancje muszą zostać zachowane. Zwykli dziennikarze nie spotykają się z, premierę, z prezydentem przepraszam Iranu, więc tam mhm. pewnie trudno go było dopytać, co ma, co ma na myśli, ale taka informacja spowodowała już do że zmiany, szczególnie żyjemy w tych czasach algorytmów, które, czy sztucznej inteligencji, które często same są zdolne do tego, żeby interpretować tego typu słowa i podejmować decyzje inwestycyjne, więc bardzo często to z automatu dzieją się pewne rzeczy. Wtedy, kiedy, on, o, wtedy, kiedy te automaty rozpoznają takie słowa, natychmiast kupują indeksy, sprzedają ropę. To powoduje dodatkową zmienność, więc dużo, dużo dzieje się na tym rynku, czasem bez, bez, wiedzy, bez, bez wiedzy człowieka. Każde słowo jest wyceniane. Y oczywiście inwestorzy na całym świecie czekają też na orędzie prezydenta Trumpa, które ma się rozpocząć około godziny trzeciej polskiego czasu. Jestem ciekawy, czy analitycy tacy jak pan będą spalić spokojnie, czy jednak gdzieś będzie Pan obserwował, jak rynki reagują na każde słowo przywódcy USA? Wszyscy, wszyscy na to patrzą. Tak? To jest taki czas, kiedy to ma być w nocy polskiego czasu, więc giełdy są w tym momencie mało aktywne, aczkolwiek pamiętajmy, że kontrakty terminowe na te podstawowe indeksy typu S&P 500, Nasdaq, DAX, one właściwie są notowane przez 23 godziny w ciągu doby, więc cały czas coś tam się dzieje na tych indeksach, więc na pewno wszyscy będą obserwowali. To wydarzenie może być bardzo ważne już dzisiaj w tych naszych porannych informacjach, które otrzymujemy. To było jako taki najważniejsza informacja, że, że takie wystąpienie będzie, będzie miało miejsce. Zobaczymy rzeczywiście, co, co prezydent Trump powie. Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, był moim i państwa gościem bardzo Dziękuję za wizytę w studiu. A o, ja dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja tylko przypomnę Ropa Brand. W tej chwili niecałe 103 dolary za baryłkę. To był magazyn Saldo. Dwoje z sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w obecności prezydenta. Co dalej z pozostałymi? Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przedstawia właśnie szczegóły działań Karola Nawrockiego dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajmy prezydenckiego ministra. W dniu dzisiejszym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwóch osób wybranych na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm Rzeczypospolitej. Dotyczy to pani Magdaleny Będkowskiej oraz pana Dariusza Szostka. Te dwa ślubowania zostały dzisiaj przyjęte przez prezydenta Rzeczypospolitej, a tym samym zmaterializował się wymóg określony w artykule 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że wybrani na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego składają swoje ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polski. A więc te ślubowania odbyły się zgodnie z porządkiem prawnym, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym. Zgodnie z artykułem 5 te osoby powinny właściwie niezwłocznie stawić się w Trybunale no i podnieść działania orzecznicze. Dzisiaj podczas tej uroczystości oprócz rzeczywiście Pana Prezydenta, wobec którego to ślubowanie było składane, byli obecni, byli obecni prezes Trybunału Konstytucyjnego w sposób oczywisty, także pierwsza prezes Trybunału, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, ale także zastępca prezesa Naczelnego Sądu administracyjnego. To pokazuje no, też ten wachlarz najważniejszych y, sądów i Trybunałów y, Rzeczypospolitej Polskiej. Y, był też kontakt między tutaj y, Trybunałem ma bezpośrednio przez pracownika, pracownika Trybunału Konstytucyjnego i pana prezesa i to zapewnienie o tym, że te miejsca po prostu do pracy orzeczniczej na dwóch nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Krótko mówiąc, czekają i y, y, y, przypomnę tutaj, że stosunek służbowy zgodnie z artykułem 5 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Nawiązuje się po złożeniu ślubowania, co już się dopełniło. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziowskich. Ślubowanie się dokonało. Są przygotowane miejsca przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a więc te dwie osoby, dwóch nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnych przeszkód, żeby niezwłocznie stawić się w Trybunale i podjąć wszystkie czynności orzecznicze. Także to, to zaplecze, nazwijmy to logistyczne, em, administracyjne jest przez Trybunał Konstytucyjny dla tych dwojga sędziów przygotowane. Dlaczego dwóch sędziów? Myślę, że to jest to pytanie, które pewnie wielu Państwa frapuje. Są dwa zasadnicze powody, dlaczego prezydent w dniu dzisiejszym odebrał ślubowania od dwóch osób wybranych przez Sejm na stanowisko czy na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę na chronologię, to znaczy prezydent Rzeczypospolitej został zaprzysiężony 6 sierpnia 2025 roku i dwa wakaty po zaprzysiężeniu wygasły, czyli w kadencji prezydenta Nawrockiego zostały opróżnione dwa wakaty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 jego kadencji wtedy, kiedy naród w wolnych demokratycznych wyborach powierzy mu funkcję prezydenta Rzeczypospolitej. To jest jeden z powodów. Natomiast drugi powód jest równie istotny. Chodzi o kwestię tego, jak Trybunał Konstytucyjny powinien funkcjonować. Ja przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny dzisiaj y w Trybunale Konstytucyjnym znajduje się tylko dziewięciu sędziów. Konstytucyjny skład Trybunału to jest sędziów 15. Natomiast zgodnie z obowiązującą, zgodną z Konstytucją ustawą, niekwestionowaną przez nikogo, przez żadne środowisko polityczne, pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to jest co najmniej 11 sędziów. Jedenastu sędziów. Więc jeżeli dzisiaj mamy dziewięciu sędziów, to dwóch sędziów, którzy dzisiaj powinni dołączyć do sędziów Trybunału Konstytucyjnego po złożeniu ślubowania, dopełnia ten wymóg ustawowy, żeby Trybunał Konstytucyjny działał w rozumieniu ustawy w pełnym składzie, a więc 11 sędziów. To znaczy, żeby Trybunał Konstytucyjny jako jeden z fundamentalnych organów ustrojowych państwa polskiego mógł podejmować wszystkie działania orzecznicze, które Trybunałowi są przypisane. Przypomnę, że są sprawy najistotniejsze czy sprawy,